Przed mikrofonem Dareka w 176 edycji podcastu Radio 9 Lubin dowiecie się m.in. o tym, jak w nowoczesnej technologii wykorzystać dwa kolory, jasny i ciemny, łącząc to wszystko w kwadraty. Na początek jednak pierwsze wydanie wiadomości kulturalnych. W podcaście nie zabraknie również muzyki, będzie też wizyta w klubie fitness. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak zaprosić Was do pozostania z podcastową dziewiątką. W dzisiejszym wydaniu krótkich wiadomości kulturalnych moją rozmówczynią jest Pani Karolina Nowak, rzecznik prasowy Ośrodka Kultury Wzgórze Zamkowej. To ośrodek kultury Wzgórze Zamkowe w przeciągu najbliższych tygodni oferuje naszym mieszkańcom, ale nie tylko mieszkańcom, bo zapewne z dobrodziejstwa ośrodka kultury może skorzystać każdy. Jak najbardziej. Póki co zapraszamy do Galerii Zamkowej na Międzynarodowy Plener Maralski w Łagowie. Wystawa pod tytułem Niebo w Zieleni. Będzie ją można oglądać do 6 maja, więc serdecznie zapraszamy. Zapraszamy osoby najmłodsze, jak i najstarsze, czyli od tych najmłodszych lat, czyli dajmy na to już od dwóch latek do wieku dorosłego na konkurs Przebudzenie Myśli. Jest to konkurs plastyczno-multimedialny i pracę można składać do 27 kwietnia. Jeszcze z takich imprez tutaj w najbliższym czasie, plenerowo-koncertowych 27 kwietnia zapraszamy na piątkowe granie. Będziemy rozpoczynali cykl właśnie wakacyjnej sceny prezentacji muzycznych. Tutaj na dole przy pabie będzie mała scena. My również zapraszamy zespoły, żeby zgłaszały swoje uczestnictwo, bo jeszcze są wolne miejsca. Oczywiście zapraszamy tutaj najmłodszych na warsztaty z cyklu Wyspa Sztuki. W środę zajęcia o 16.30 dla uczniów klas podstawowych. Natomiast w piątki o godzinie 16.30 zapraszamy uczniów klas 4-6 oraz Młodzież Gimnazjalną i Liceum na te warsztaty multimedialne i plastyczne. To są warsztaty indywidualne. 28 kwietnia zapraszamy już osoby dorosłe na Akademię Rzemiosła Artystycznego. W tym miesiącu akurat będzie można wykonać sobie Ciekawą biżuterię. Także to jest w sobotę, 14 i 28 kwietnia. Startujemy o godzinie 13. Zapisy pod naszym numerem telefonu. Cześć, mój ekstraszczyk Piraw, Słuchacie Radia 9 Lubiny. Witam serdecznie. Nazywam się Andrzej Chyra i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubin.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 W dzisiejszym magazynie o nauce i technice do potęgi dziewiątej opowiem o kodach QR QR, czyli QR to skrót od angielskiego Quick Response, czyli szybka reakcja QR kod jest niczym innym jak alfanumerycznym, dwuwymiarowym, matrycowym i kwadratowym kodem kreskowym wynalezionym, zapewne nie zgadniecie, w 1994 roku przez japońską firmę o nazwie Denzel Wave, a pierwotna nazwa kodu jednak nie brzmiała tak jak dzisiaj, niestety nie jestem Wam w stanie przeczytać tego po japońsku, ale na pewno nie mówiło się na niego QR. Dopiero w 1997 roku wpisano kod do wykazu ujednoliconych symbolik jako ISS QR Code i od tego czasu znany jest właśnie pod dzisiejszą nazwą. Na początku stał się bardzo popularny w samej Japonii, gdzie zresztą go wynaleziono z uwagi na możliwość zakodowania w nim znaków Kanji-Kana. To jednak nie wszystkie zalety tego kodu, albowiem nie tylko japońskie znaki możemy w nim zakodować. Zapewne to właśnie właściwości i możliwości zapisania w tym kodzie alfabetu arabskiego, greckiego, hebrajskiego czy chociażby cyrylicy, a nawet wszelkich innych symboli spowodowało, że stał się bardzo popularny praktycznie na całym świecie. Sama konstrukcja kodu QR pozwala na bezbłędne jego odczytanie na przedmiotach, które mogą zmieniać dość szybko swoje położenie wobec skanera czytnika. Dzięki temu na przykład w celach reklamowych QR-kod może być umieszczony nawet na przejeżdżającym samochodzie, autobusie czy na ścianie budynku, ogromnym billboardzie, tak aby pasażer np. tramwaju czy autobusu, albo pieszy mógł odczytać go podczas przejazdu czy przejścia obok reklamy z umieszczonym na niej kodem. W jakich jednak celach dokładnie można wykorzystać QR-kod na przykład na plakacie reklamowym, a chociażby można zapisać w nim adres strony www, na której znajdziemy dalsze informacje o firmie, której dotyczy owa reklama, może to być link do prezentacji produktu, której dotyczy sam kod może stanowić kupon rabatowy może zawierać link do mapy jak dojechać na przykład, do siedziby firmy Zapewne jesteście ciekawi, jak wiele informacji można zapisać w tym kwadratowym, bo taka nazwa funkcjonuje nawet w potocznym języku, kodzie. Otóż sam QR-kod znany jest wszystkim w dwóch jego podstawowych odmianach, o których nie będę mówił szczegółowo, bo to dość długa historia ale y, ogólnie w kodzie możemy zakodować y, do 7089 znaków numerycznych albo 4296 alfanumerycznych. Znaków kanji w QR kodzie zdecydowanie jest mniej bo 1817 albo 2953 8-bitowych danych binarnych. Same wymiary kodu to od 21x21 21 do 177 na 177 drobnych modułów. W przypadku konieczności zapisania większej ilości informacji dopuszcza się i możliwe jest połączenie nawet 16 kodów. Podstawą QR kodu są moduły w postaci kwadratów w dwóch odmiennych kolorach, ciemnym lub jasnym. I tutaj najczęściej spotykana konfiguracja, z uwagi na duży kontrast, to czerni biel. Chociaż w różnych celach reklamowych, na różnych plakatach, ogłoszeniach, reklamach możemy znaleźć QR kody w różnych kolorach, a nawet wielokolorowe. Ale zawsze jest to kolor ciemny i jasny, tak żeby oczywiście oprogramowanie mogło ten kod bezbłędnie odczytać i właśnie aby odczytać ten kod bezbłędnie wykorzystuje się w nim specjalny wzór wyszukiwania, który umożliwia czytnikowi, którym może być nawet zwykły układ fotoeptyczny aparatu fotograficznego i to właśnie kolejna zaleta tego kodu o której nieco później i właśnie ten wzór wyszukiwania umożliwia odnalezienie poszczególnych miejsc, względem których pozostała część kodu zostanie odczytana. A wzór ten widoczny jest gołym okiem na każdym QR kodzie. Jest to nic innego jak trzy ciemne kwadraty otoczone jasną ramką, która następnie otoczona jest ciemną ramką. A ten wzór znajduje się w trzech sąsiadujących ze sobą narożnikach, tak aby jeden z czterech narożników pozostał wolny od tego wzoru. Ważną cechą kodu jest również to, że te jasne i ciemne elementy, zwane modułami, usytuowane są wobec siebie dość równomiernie, dzięki czemu możliwe jest y, zwiększenie prędkości przetwarzania obrazu przez y, czytnik. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie kodu, jak już wcześniej mówiłem, na przykład w celach reklamowych, gdzie możemy odczytać poruszające się względem nas kody, chociażby przy użyciu, i tutaj właśnie ta zaleta, o której wspomniałem, telefonu komórkowego. Właśnie ten kod można odczytać nie tylko przy, przy użyciu specjalnego czytnika laserowego, jaki znamy z kodów kreskowych stosowanych w handlu, prawie że w każdym sklepie dzisiaj, ale przy użyciu właśnie chociażby aparatu fotograficznego, w który wyposażona jest dziś zdecydowana większość telefonów komórkowych, o ile nie każdy, o smartfonach nie wspomnę, bo praktycznie każdy smartfon posiada aparat fotograficzny, wystarczy użyć więc odpowiedniego oprogramowania, które umożliwia przekształcanie kodu w dane alfanumeryczne, a może to być, jak mówiłem, adres strony www, nazwa firmy, odnośnik do prezentacji film filmu kuponu zniżkowego. Modne i bardzo praktyczne zastosowanie to umieszczanie QR kodu na wizytówce, na wersie czy też rewersie i zakodowanie w nim właśnie wizytówki w postaci nazwy firmy, imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu mailowego i tego wszystk to wszystko można zakodować w tym kodzie jednocześnie i przy użyciu odpowiedniego oprogramowania dekodującego takiej aplikacji na naszego smartfona pozwoli nam to tylko jednym dotknięciem ekranu zapisać wszystkie te dane w spisie kontaktów naszego telefonu. Ja spotkałem się z tym osobiście. Jest to naprawdę bardzo, bardzo praktyczny sposób i dużo wygodniejsze niż wpisywanie tych wszystkich danych ręcznie do telefonu. Przede wszystkim oszczędza nasz czas, ale także pozwala unikać wielu błędów, chociażby przy wpisywaniu numeru telefonu czy adresu mailowego. A w jaki sposób możemy wygenerować QR-kod? No na przykład chcemy zrobić sobie wizytówkę i przesłać ją gdzieś dalej, a bardzo łatwo. Ponieważ dziś mnóstwo w sieci jest nieodpłatnych generatorów QR-kodu, w które możemy wpisać co tylko chcemy. Tekst, dane teleadresowe, adres strony URL do portali internetowych, do naszego bloga, czy wiele innych informacji. Zwykle przy takiej aplikacji znajduje się z boku przycisk, za pomocą którego określamy, czy wygenerowany QR-kod to ma być właśnie nasza wizytówka, tekst czy też na przykład link do jakiejś strony internetowej. Kod ma zastosowanie na co dzień także w systemach mobilnego zakupu na przykład biletów, w komunikacji miejskiej czy kolejowej, o, chociażby w Bydgoszczy możemy zakupić taki bilet przy użyciu specjalnej aplikacji, a potem jest on widoczny dla nas jako właśnie ten dwuwymiarowy QR-kod, który okazujemy na ekranie telefonu kontrolerowi, który ten kod zeskanuje. Za dużą popularnością kodu idą jednak bardzo duże zagrożenia. Tak samo łatwo jak możemy połączyć się dzięki zeskanowaniu kodu przez telefon z wybraną stroną internetową, tak samo łatwo możemy zostać skierowani na przykład do strony, z której nasz telefon pobierze groźne oprogramowanie. Często bezmyślnie ufamy, nie zastanawiając się zbytnio, że skoro gdzieś jest ten QR kod, to na pewno jest czymś, co ułatwi nam życie albo pozwoli zrobić telefonem coś szybko i sprawnie. Zdecydowanej większości przypadków tak jest, jeśli jednak kod znajduje się na dziwnej stronie internetowej no lub na jakiejś w lepce nie wiadomo skąd pochodzącej, no to znane są już przypadki, że zostały stworzone przez cyberprzestępców tylko po to, aby nasz smartfon pobrał szkodliwe oprogramowanie. Ale mm, tak czy inaczej używajmy QR kodów z uwagą, Osobiście dodam, że na fanpage'u dziewiątki na Facebooku znajdziecie rzetelny QR-kod odsyłający Wasz smartfon do oficjalnej strony bloga właśnie podcastowej dziewiątki. a QR-kodów ich wykorzystania może być bardzo, bardzo wiele i na pewno spotkaliście się i spotkamy się wszyscy z QR-kodami na każdym kroku. Na wstępie obiecałem Wam chwilę dobrej muzyki i właśnie na nią przyszedł czas. Znalazłem coś Wam jak zwykle w serwisie Musicale. Billy Janowicz, Crown Victoria, My Radio to utwór, który usłyszymy już teraz. Oczywiście jest tak jak wszystkie utwory w podcastowej dziewiątce na licencji Creative Commons, a tuż po piosence udamy się do klubu fitness, bo oczywiście wiosna za pasem i warto jest zadbać o swoją formę.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 Klub Piór, trzeci poziom Kupro Moim rozmówcą dzisiaj jest Piotr Stajs. Witam Cię Piotrku. Witam wszystkich, słuchaczy, pozdrawiam. Piotrku, mamy wiosnę, wszyscy z wielkim zapałem uderzamy do klubu, z wielkim zapałem trenujemy również po godzinach poza klubem. Czujemy się przetrenowani, nabawiliśmy się drobnych kontuzji i chcemy jakoś temu zaradzić, ale nie chcemy przestać korzystania ze sportu, nie chcemy przestać sobie krejonować naszej sylwetki, bo przecież lato tuż, tuż za pasem, a liczy się nasza nie tylko forma, ale i nasz wygląd. Zgadza się. No, tak jak to zazwyczaj bywa, wiosna mobilizuje, mobilizuje szczególnie dość mocno osoby, które całą zimę nic nie robiły w kwestii poprawienia jakości sylwetki, no i na wiosnę jednak troszeczkę tej tkanki tłuszczowej nam się zbiera, sylwetka nam się deformuje, no i za wszelką cenę chcemy jak najszybciej osiągnąć efekt, wymarzonej sylwetki no i zaczynamy intensywnie ćwiczyć no ćwiczenia są na tyle intensywne że po pewnym czasie dochodzi do jakichś mikrourazów kontuzji przeciążenia stawów układu mięśniowego przykurczy mięśniowych szereg osób nie wiedząc co z tym dalej zrobić po prostu przestaje ćwiczyć na pewien czas no i różnie to bywa nie? bo osoby które przestają ćwiczyć to garstka jest taka która wraca na treningi a jednak część osób znowu popada w jakąś stagnację i w zasadzie nie wraca do treningu. No i właśnie, jakie lekarstwo proponujecie w Waszym klubie na tego typu urazy, kontuzje? No najważniejsze przy treningu, żeby jednak go kontynuować, jest na bieżąco wykonywanie ćwiczeń rozciągających, czyli tzw. stretching mięśniowy, po treningu, który powoduje rozluźnienie aparatu ruchowego, zwiększenie... Ruchomości stawów, zmniejszenie przykurczy mięśniowych. Jest to bardzo dobra forma regeneracji. Mięśnie przeciążone treningiem, czyli pospinane, one wówczas się regenerują, rozkurczają się, wówczas zwiększa się krwiobieg. Więcej składników jest transportowanych właśnie do mięśni w formie regeneracyjnej i to powoduje, że właśnie no jakby mamy pierwszy krok do takiej wstępnej regeneracji. Jesteśmy po stretchingu, ale stretching nam jeszcze nie wystarcza. Mm, możemy jeszcze zażyć sobie na przykład kąpieli w basenie. Czy to nam pomoże, czy nam nie pomoże? Co radzisz jeszcze w związku z tym? Tak, jeszcze w formie regeneracji właśnie mięśniowej polecam basen. W ogóle woda ma takie działanie odprężające, relaksuje również centralny układ nerwowy. Czujemy się tam Jesteśmy troszkę rozkojarzeni, zrelaksowani, co też jest właśnie potrzebne, ponieważ sport uprawiany dość intensywnie, troszeczkę ten nasz układ nerwowy jakby stawia na wyżynach, bo jak wiemy, no nie zawsze jesteśmy w stanie zrobić coś, co sobie narzucimy, a jednak chcemy, więc to wszystko nas mobilizuje też właśnie poprzez taki troszeczkę napięcie centralnego układu nerwowego, więc w wodzie jak najbardziej się zrelaksujemy, ale również też wymasujemy sobie mięśnie w inny sposób, aniżeli robimy to na stretchingu. Strecing jest formą rozciągającą, a woda jakby taką masującą, poprzez opływ właśnie fal, poprzez nasze mięśnie, nasze ciało, ono zostaje jakby poddane właśnie takiej, takiej formie relaksu i mięsie również się rozciągają, także jest to świetna forma, kiedy robimy stretching i kończymy to później formą jakiegoś tam półgodzinnego przebywania w basenie, jak również w jacuzzi, które posiadamy. Czyli nie pozostaje nic innego jak nie rezygnować w takich sytuacjach z treningu i kontynuować go, chociaż w innej formie niż zwykle. Tak, jak najbardziej. Chciałbym też również dodać, że prowadzimy tutaj zajęcia ze strechingu w klubie, akurat ja prowadzę te zajęcia. Są to godzinne zajęcia, gdzie rozciągamy całe ciało kompleksowo, wszystkie partie główne mięśniowe. To zajmuje na właśnie godzinę i wtedy jesteśmy naprawdę fajnie rozciągnięci, zrelaksowani, przy spokojnej muzyce. I to już jest takie kompleksowe rozciąganie już przy takich poważniejszych tak jakby, urazach, przeciążeniach, kiedy już naprawdę mięśnie mamy tak pospinane, że musimy coś z tym zrobić. Jeśli więc doznamy jakiegoś, jakiejś drobnej kontuzji, albo czujemy się trochę przetrenowani, zawsze możemy też poradzić się któregoś z Waszych trenerów, czy chociażby Ciebie. Tak, jak najbardziej. Każdy z trenerów podpowie mi więcej, jakie ćwiczenia możemy sobie zastosować po treningu danej grupy mięśniowej, które chwilowo nam ją właśnie rozciągną i zregenerują. Nie pozostaje nic innego, jak zasięgać porad u profesjonalnych trenerów w klubie Piór na trzecim poziomie Kupru Mareny. Dziękuję Piotrze za rozmowę. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, zapraszam do klubu i zapraszam do mnie na stretching. I zapraszamy do Piotra na stretching i za kolejne dwa tygodnie na ponowną, kolejną już wizytę w klubie Piór. W dzisiejszej 176 audycji to wszystko, co przygotowałem dla was za dwa tygodnie. Audycja o numerze 177 i taka bardzo urodzinowa, bo podcastowa dziewiątka kończy właśnie 5 lat. Zapraszam do audycji numer 177 już za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Cześć